zobowiązań. Inaczej tej fanatycznej obrony Niemiec, tego upartego zapewnienia o ich tendencjach pokojowych w chwili, kiedy się przygotowywały do wielkiej wojny, niepodobna zrozumieć. Już wtedy mogły przychodzić refleksje, czy wolnomularstwo, które w przeszłości oddało tyle usług polityce angielskiej, dziś nie stanie się dla Anglii źródłem klęski. W roku 1914 Anglia, choć pod rządami gabinetu liberalnego, pacyfistycznego, musiała się na wojnę zdecydować. Musiała to zrobić, jeżeli nie chciała zginąć. Najelastyczniejszy z liberałów, Lloyd George, Przedziergnął się w chorążego wojny, odsunął od władzy niezdecydowanego Asquita i razem z konserwatystami, ze wszystkimi reprezentującymi angielską myśl narodową, państwową, poszedł do zwycięstwa. Położył niemałe zasługi w dziele zorganizowania sił bojowych Anglii. Co prawda zbyt wielkim może kosztem. Za wielkie bodaj pieniądze wydano i na wojnę, i na kupowanie mas robotniczych, żeby chciały tolerować wojnę. Natomiast nie zrobiono nic, żeby zaapelować do instynktów narodowych robotnika angielskiego. Jakby umyślnie pozostawiając je w uśpieniu, żeby nie wzmocnić czasem wewnątrz politycznego przeciwnika Sfery narodowe angielskie te, które od lat usiłowały przygotować państwo do walki z Niemcami wzrosły podczas wojny w moralną siłę Opinia widziała, że one miały słuszność Miejsce gabinetu liberalnego zajął gabinet koalicyjny, który nie tylko miał wyrażać jedność wysiłku narodowego w wojnie, ale świadczył o niewypłacalności politycznej pacyfistycznych liberałów, tych najniebezpieczniejszych konserwatystów myśli, nie umiejących nigdy podążyć za wypadkami w ocenie położenia własnego państwa. W znanym z konserwatyzmu, trudno zmieniającym nałogi i poglądy społeczeństwie angielskim, postępowała rewizja pojęć o Europie, urobionych przez pokolenia na tle przyjaźni dla Prus. Otworzyła ona wdzięczne pole do naszej pracy, do której niestety za mało sił posiadaliśmy. Niemniej przeto szybko zdobywał grunt nowy pogląd na sprawę polską dzięki pracy całego szeregu polityków i pisarzy rozumiejących, że dobro Anglii nakazuje poparcie Polski. Zjawiła się nawet inicjatywa nowego stronnictwa, stronnictwa narodowego, którego głównym promotorem był generał Pagecroft, podzielający całkowicie nasz pogląd na położenie europejskie i na kwestię polską. W Anglii wszakże założenie nowego dziennika jest rzeczą niesłychanie trudną, a cóż dopiero nowego stronnictwa? Po pierwszym nieudanym zjeździe stronnictwa sprawa upadła. Przyczyny, które wywołały niebezpieczeństwo niemieckie dla Anglii, które na przełomie dwóch stuleci zrobiły Niemcy jej najzaciętszym wrogiem, nie należały do chwilowych, nie tkwiły w jakiejś przemijającej koniunkturze politycznej. Źródłem antagonizmu niemiecko-angielskiego były zjednoczenie narodu niemieckiego w znakomicie zorganizowane potężne państwo, żywotność i przedsiębiorczość tego narodu, jego zdolność do wytworzenia pierwszorzędnej organizacji gospodarczej, Świetne warunki naturalne dla rozwoju przemysłu, położenie geograficzne sprzyjające rozwojowi handlu, wreszcie charakter polityczny narodu niemieckiego. To są wszystko czynniki niezmieniające się w jednym czy w paru pokoleniach. Żadne zapewnienia ze strony niemieckiej nic tu nie znaczą. Nikt uczciwie nawet nie może dawać zapewnień Obietnic co do pokierowania działaniem czynników żywiołowych wymykających się spod kontroli indywidualnej woli ludzkiej. I dziś można powiedzieć, że wprawdzie Niemcy przegrały wojnę i ponoszą smutne tego dla siebie następstwa. Ale nie są one przecie narodem upadłym czy wyczerpanym. Prędzej czy później się podźwigną wrócą do roli pierwszorzędnej potęgi i wtedy znów staną w ostrym współzawodnictwie z Anglią i znów będą przedstawiały dla niej największe niebezpieczeństwo. Stąd logicznie wynikało, że zmiana tradycyjnego stanowiska względem Prus i we wszystkich sprawach międzynarodowych z pruską polityką związanych narzucała się Anglii nie na czas wojny tylko, ale i na dalszą, dosyć daleką przyszłość. Odbywająca się w myśli angielskiej rewizja pojęć o Europie winna była prowadzić do pożegnania się raz na zawsze z pojęciami ubiegłej doby. Tak tę rzecz pojmowali w Anglii ludzie najmądrzejsi. Kierujący się myślą o przyszłości narodu i państwa. Nowy też, wytwarzający się podczas wojny pogląd na kwestię polską, miał widoki utrwalenia się, stania się na dłuższy czas jednym z niezmiennych elementów angielskiej polityki zewnętrznej. I myślę, że tak byłoby się stało, gdyby wojna zakończyła się prostym zwycięstwem narodu angielskiego nad niemieckim. Ale wojną pokierowano tak, żeby doprowadziła raczej do zwycięstwa idei rewolucyjnych. Nie tylko u wroga, ale i w państwach zwycięskich, a przede wszystkim w Anglii. Politycy w stylu Lloyd George'a, nawet w tak tragicznych chwilach dziejowych, myślą więcej o przyszłości swojej i swego obozu niż o przyszłości kraju. Anglia skutkiem tego, znalazła się po wojnie w bardzo niebezpiecznym położeniu wewnętrznym, wobec stanu umysłów warstwy robotniczej. Te same sfery, które nienawidziły Lloyd George'a, zmuszone były patrzeć nań jako na męża opatrznościowego. Tylko polityk tak zręcznie żonglujący hasłami mógł działać na zrewolucjonizowane umysły mas. I wytworzyć jako taką większość rządzącą. To go uczyniło w najważniejszej chwili, w czasie konferencji pokojowej, panem położenia. Lloyd George, jak już powiedziałem, był rzecznikiem polityki żydowskiej. Ale nie tylko. Nie tylko to. Nie trzeba zapominać, czym był, jaką ideologię reprezentował przed wojną. Był jednym z najgłośniejszych pacyfistów i germanofilów, jednym z najuparciej zapewniających Anglię, że jej ze strony Niemiec wojna nie grozi. Wojna ani jego, ani jego przyjaciół nie przerobiła. Minęła ona dla nich jak zły sen. Obudzili się z niego tym, czym byli przedtem, germanofilami. Stare węzły przyjaźni z Niemcami, węzły mocno zaciśnięte, nie zostały przez wojnę zerwane, ale przetrwały ją w stanie utajonym. Natychmiast po zakończeniu wojny wystąpiły najaw, zjawiły się warunki do ich nowego zacieśnienia. Sprzyjał temu stan umysłów w warstwie robotniczej, będącej już w polityce angielskiej czynnikiem decydującym. Ogromnie pomagało wzmocnienie roli Żydów. Przy tym wszystkim teraz już łatwo było dowodzić, że nie ma niebezpieczeństwa niemieckiego. Niemcy są pobite, nie mają floty, nie mają kolonii. Dawne ich stosunki handlowe zostały przez wojnę zerwane. Od wpływu na Turcję zostały odcięte. Nie zagrażają więc w kierunku Bagdadu czy Suezu. A te Niemcy przecie były takim rynkiem dla Anglii. Jeżeli będą zrujnowane, rynek się nie odrodzi. Natomiast dziś niebezpieczną współzawodniczką jest Francja, którą wojna wzmocniła, która między innymi stała się panią całej północno-zachodniej Afryki. Wobec tego i Polska jest Anglii niepotrzebna. A jako nieunikniona skutkiem swego położenia geograficznego Sojuszniczka Francji nawet szkodliwa. Tak Lloyd George i czynniki za nim stojące nastawiły na powrót politykę angielską na dawne, tradycyjne tory. Przyszłość pokaże jak Anglia na tym wyjdzie. Tymczasem na konferencji pokojowej dowiedzieliśmy się w aż nadto dobitny sposób, że Anglia jest wrogiem Polski. Rozdział szósty Granica niemiecko-polska Traktat wersalski Gdyby nawet zwrot w polityce angielskiej w stosunku do sprawy polskiej na konferencji pokojowej był nieunikniony, ale gdyby polityką angielską kierował kto inny, a nie Lloyd George, nie stałaby nam się tak wielka krzywda. Gdyby zwrotu tego dokonywał poważny mąż stanu, szanujący siebie i Anglię, nie działałby tak przewrotnie, z taką cyrkową elastycznością zawodowego krętacza, z taką wreszcie zawziętością, godną lepszej sprawy. Anglia mogła być niechętna Polsce, ale tak zajadłymi wrogami Polski mogli być tylko Żydzi. Anglia mogła nie godzić się z Francją w poglądzie na to, czym Niemcy powinny za przegraną wojnę zapłacić, ale z taką gorliwością i takimi karkołomnymi sztukami bronić interesów niemieckich Mógł tylko człowiek mający zobowiązania czy to względem Niemców bezpośrednio, czy względem Żydów, którzy obronę interesów niemieckich na siebie wzięli. Lloyd George, zabierając się do obalenia uchwał Komisji Terytorialnej w sprawie granicy niemiecko-polskiej, nakreślił sobie ciekawą taktykę. Po pierwsze... Postanowił nie atakować wszystkiego naraz, żeby nie wywołać wielkiego skandalu. Zaczął od rzeczy mniejszych, łatwiejszych do zaatakowania, a zdobywszy jedną pozycję, natychmiast sięgać po drugą, większą. Powtórę, postanowił być więcej Wilsonem niż sam Wilson. Zaczął od tego, że zakwestionował kwidzyna, to jest cztery powiaty na prawym brzegu Wisły. Jak można dawać Polsce okręg z tak przeważającą liczbą ludności niemieckiej? Jest to, po pierwsze, niesprawiedliwe, niezgodne z zasadami wilsonowskimi, które mają lec u podstaw przyszłego pokoju. Powtórę, nie wiadomo, czy słaby, niejednolity naród polski, będzie umiał się zorganizować państwowo na rdzennych polskich ziemiach. A już na pewno, gdy dostanie tyle ziemi niemieckiej, nie będzie mógł sobie z nią poradzić. Zaznaczam, że przebieg dyskusji podaje z drugiej ręki, gdyż delegacja polska nie została wezwana na Radę Najwyższą w tych najważniejszych dla Polski sprawach. Trzeba dodać, że w samej Radzie Najwyższej Siły były nierówne. Było to wielkie zwycięstwo Lloyd George'a, że mu się udało zmienić ją na Radę Pięciu, usunąć z niej ludzi kompetentnych. Politykę wrogą Polsce reprezentował w niej buchający energią bezwzględny i przebiegły adwokat walijski. Gdy obrona Polski przypadała z natury rzeczy premierowi francuskiemu, Tęgiemu, co prawda, ale zawsze starcowi, który w swej karierze politycznej nigdy sprawom zagranicznym szczególnie się nie poświęcał. Skrępowanemu nadto rolą prezesa konferencji. Obok Wilsona, zajmującego stanowisko przyjazne Polsce, ale zmuszonego do liczenia się z czynnikami stojącymi za Lloyd Georgem, pozostawali Orlando, premier Włoch. Życzliwy, ale nie angażujący się zbytnio w sprawy polskie. Wreszcie bierny, wiążący swą politykę z angielską, przedstawiciel Japonii. Wprawdzie z nich wszystkich premier angielski najmniej bodaj posiadał wiedzę o sprawach międzynarodowych i o Polsce w szczególności. Ale ten w kwestiach granicy niemiecko-polskiej przychodził na posiedzenia nauczony przez swoich adiutantów, którzy mieli wśród siebie nawet eksperta polskiego, wspomnianego już Żydka Galicyjskiego, namiera. Wilson bronił Kwidzyny przeciw Lloyd George'owi. Wskazywał, że jeżeli się daje Polsce Gdańsk, to trzeba jej dać najprostszą drogę z Gdańska do Warszawy. Lloyd George i wtedy o Gdańsku milczał. Tylko upierał się przy swoim w sprawie Malborka i Kwidzyny. Obrona widocznie nie była zbyt twarda, pogodzono się, postanawiając plebiscyt dla czterech powiatów na prawym brzegu Wisły. Eksperci Lloyd George'a widocznie pracowali tam dętnie, bo zapomnieli o przyznanym Polsce skrawku ziemi mazurskiej, o Działdowie. Załatwiwszy się z Kwidzyną, premier angielski poszedł do ataku na wielką pozycję, mianowicie na Gdańsk. Argumenty jego były te same, co w poprzednim punkcie, ale sprawa była o wiele trudniejsza ze względu na znaczenie Gdańska dla Polski, i Polski dla Gdańska. Walka była długa. Zarówno Wilson, jak i Clemenceau naszych praw bronili. Okazali się jednak nie dość mocni, żeby upór Lloyd George'a przełamać. Uznali za konieczne pójść na ustępstwa. Lloyd George zgodził się na Wolne miasto. W nadziei widocznie, że przyszłość pomoże pójść dalej. Zadano nam ranę w najżywotniejszym punkcie budowanego przez nas ustroju państwowego. Zdawało się, że na tym wielkim zwycięstwie premier angielski się zatrzymał. Śląska nie ruszył. Choć to była najboleśniejsza dla Niemców strata, choć niezawodnie Żydzi wyrwanie Polsce tej ziemi postawili mu za pierwsze zadanie. Ale jakże tu było atakować Śląsk? Wilsonowskie zasady na nic się tu nie zdały. Urzędowa statystyka pruska świadczyła, że to najbardziej Polska z ziem polskich pod panowaniem niemieckim. Nie było oczywiście sposobu. Przyszłość Atoli pokazała, że genialny premier angielski miał sposób. Tylko na później, na inny moment. Okaleczona na punkcie Kwidzyny i Gdańska Wykreślona w komisji terytorialnej granica niemiecko-polska Weszła do projektu traktatu z Niemcami Dobrze, żeśmy w tej sytuacji więcej nie stracili Mówiono w kołach polskich w Paryżu Można było się tak pocieszać Na myśl wszakże, ile Polskę będzie kosztowało w przyszłości to bezsensowne załatwienie kwestii gdańskiej. Ile będzie tarć niepotrzebnych? Ile sporów? Jeżeli już nie gorzej, trudno było opędzić się poczuciu ogromnej krzywdy. Tym bardziej, że tak bliscy byliśmy uczciwego rozwiązania. Przedstawiciele angielscy w komisjach mieli już instrukcje co do obrony interesów niemieckich. Wszędzie występowali przeciw naszym żądaniom. Czy gdy chodziło o likwidację roboty komisji kolonizacyjnej i w ogóle sztucznie rozszerzanej na ziemiach polskich własności niemieckiej? Czy o przejście majątku państwowego niemieckiego w ręce państwa polskiego? czy o warunki nabywania obywatelstwa polskiego. Wszędzie pracowali nad tym, żeby przyszłemu państwu polskiemu jak najbardziej utrudnić położenie. Widoczne było, że posiadają dokładne wskazówki co do potrzeb i interesów niemieckich od kogoś, kto dobrze wiedział, czego sobie Niemcy życzą. Przeciw nam przemawiał pośpiech, z jakim przygotowano traktat. Wytworzono atmosferę niezadowolenia z tego, że roboty konferencji za długo się ciągną, że traktat się opóźnia. Rada Najwyższa naciskała o pośpiech. W tej atmosferze upór przedstawicieli angielskich pociągał za sobą ustępstwa ze strony innych. Wreszcie wezwano delegację niemiecką ażeby jej wręczyć w Wersalu projekt traktatu, który szybko do ostatniego dnia wykańczano. Trzeba stwierdzić, że ta chwila podania Niemcom warunków pokoju była w ciągu całej konferencji jedyną, w której znalazł odbicie rozgrywający się w naszym pokoleniu dramat dziejowy. Do sali w której cały skład konferencji zasiadł za stołem, wprowadzono delegację niemiecką. Na czele jej stał Brockdorf Rantzau, przedstawiciel nie tych żywiołów, które wyniosła na czoło rewolucja, ale Niemiec cesarskich, tych, które prowadziły wojnę. Widać było, jak wiele go kosztuje, ta rola zwyciężonego. Wyglądał na człowieka, który wstał z łóżka po ciężkiej chorobie. Ręce mu się trzęsły. Na nogach ledwie się trzymał. Wprowadzono ich jak podsądnych przed trybunał. Zajęli swoje miejsca w milczeniu. Clemenceau powstał i zwracając się do Niemców zaczął swoje przemówienie. Panowie, jest to drugi pokój zrobiony we Wersalu. W tych słowach naród francuski wymierzał sobie satysfakcję za upokorzenie roku 1871. Przez usta człowieka, który w młodych latach był świadkiem i uczestnikiem walki z najeźdźcą. Przemówienie było aktem oskarżenia przeciw Niemcom którzy wojnę wywołali i prowadzili ją w bezwzględny, okrutny sposób. Nastąpiła odpowiedź Rancała. Mówił siedząc, bo ustać na nogach nie mógł. Mówił po niemiecku, biorąc sobie dla języka niemieckiego takie same prawo, które miał francuski i angielski na konferencji. Po każdym zdaniu przerywał, dając głos tłumaczowi, którego delegacja miała ze sobą. Trzymał się z godnością. Dumnie. Na wszystkie oskarżenia Niemców odpowiadał analogicznymi oskarżeniami sprzymierzonych. Występował jako zwyciężony wróg, który nakazuje szacunek dla siebie. Muszę przyznać, że w tej roli budził we mnie osobistą sympatię. Nigdy, jak w owej sali, nie odczuwało się historycznej powagi chwili dla nas Polaków poważniejszej niż dla kogokolwiek. Na stole leżał tekst traktatu, który Niemcy mają podpisać. Traktatu, który uznaje niepodległe państwo polskie. Mocą, którego Niemcy zwracają Polsce nie wszystko wprawdzie, co jej zagarnęli w przeszłości, ale prawie wszystko to, czego nie zdołali zniemczyć. Po długim okresie niewoli, w którym ziemia z roku na rok spod nóg nam się usuwała, w którym przebiegły i uparty wróg znajdował coraz nowe sposoby podważenia naszego bytu Karta dziejów się odwraca Odbieramy główną część tego co nam Prusy wydarły w rozbiorach Odzyskujemy kolebkę Polski Poznań Przez Pomorze wracamy do Bałtyku Łączy się wreszcie znów z Polską Ziemia Śląska którą utraciliśmy przed pół tysiącem lat z górą, a która Polska pozostała. W ciągu swego wiekowego zmagania się z zachodnim sąsiadem nie miała Polska takiej chwili od Kazimierza Jagiellończyka, od drugiego pokoju torońskiego. Zapomniałem wówczas o rzeczach i ludziach małych, o sporach i utarczkach codziennych, o marnych ambicjach i marnych intrygach, które stawały na drodze dążeniu do wielkiego celu. Myśl biegła po wielkich szlakach dziejowych, sięgała w odległą przeszłość, szukała odpowiedzi na zagadnienia przyszłego bytu państwa i narodu. A jednak nie można było zamykać oczu na fakt, żeśmy osiągnęli tylko połowiczne rozstrzygnięcie kwestii naszego rozgraniczenia z Niemcami. Ten projekt traktatu, oddający nam całą prawie część Śląska, której mieliśmy cel i prawo żądać, niewielkie względnie wyłomy robiący w należnej nam zachodniej granicy Poznańskiego i Pomorza przez ustanowienie Wolnego Miasta Gdańska i z góry skazanych w danych warunkach na przegraną plebiscytów w Kwidzynie i na Mazurach, przez pozostawienie tym sposobem w rękach Niemiec okrojonych nieco przy ujściu Niemna, a powiększonych na zachodzie Prus wschodnich, wytwarzał dla naszego państwa położenie bardzo trudne. Nie osiągnęliśmy tego, do czegośmy dążyli, cośmy uważali za konieczne dla bezpieczeństwa Polski. Dla jej pomyślnego rozwoju, dla jej utrwalenia niezawisłego bytu I do czego mieliśmy prawo To prawo przyznać by nam musiał każdy bezstronny, głębiej patrzący mąż stanu Zaprzeczyła go nam polityka przeciw nam A na korzyść Niemiec świadomie pracująca posiłkująca się argumentami płytkiego doktrynerstwa. Tyle w poprzednich częściach tej pracy mówiłem o sprawie naszych granic zachodnich, o znaczeniu dla Polski ziem przez nią objętych, że tu nie mamy potrzeby nic dodawać dla unaocznienia wartości tego, cośmy w tym traktacie zdobywali i cośmy tracili. Czy można było w istniejących warunkach osiągnąć więcej? Jeżeli mowa o walce na samej konferencji, w warunkach, w których się ona odbywała, to może się mylę, ale sądzę, że nie. Natomiast jestem przekonany, że gdybyśmy byli inaczej przygotowali się przed wojną, lepiej z większym wysiłkiem, z większą jednością wysiłku, poprowadzili naszą sprawę podczas wojny, wynik byłby bez porównania większy. Do tego momentu biorę całkowitą odpowiedzialność za politykę polską. Jeżeli nie dość pomyślne rozwiązanie tej wielkiej dla naszego bytu państwowego kwestii ziem zachodnich pochodzi w tej czy innej mierze z naszej nieumiejętności czy zaniedbania, ja przede wszystkim... Jestem za to odpowiedzialny. Czy jako kierownik tej polityki przed wojną i w pierwszym okresie wojny, czy później jako przewodniczący Komitetu Narodowego w Paryżu. Czy wreszcie jako pierwszy, a przez dłuższy czas jedyny delegat Polski na konferencji pokojowej. Przez cały czas odpowiedzialność na siebie brałem i powiększałem ją przez to, iż starałem się nie dopuścić, ażeby cokolwiek z naszej strony było robione wbrew mojej woli, wbrew temu, co uważałem za dobre. Całe życie byłem przeciwnikiem odpowiedzialności zbiorowej. Działania w ten sposób, że nigdy dobrze nie wiadomo, kto jest winien złu. Uważałem, że za każdą pracę jej kierownik musi odpowiadać i że do władzy kierowniczej ma prawo tylko ten, kto gotów jest ponosić odpowiedzialność za wszystkie następstwa. Wódz, który zwycięstwa przepisuje sobie, a na innych zwala klęski, jest człowiekiem moralnie niedojrzałym i jako taki na swoim odpowiedzialnym stanowisku nieuczciwym. W momencie wszakże, o którym mowa, Kończy się moja rola jako pierwszego delegata polskiego na konferencji pokojowej. Przechodzi ona do rąk głowy rządu polskiego, prezesa Rady Ministrów, Paderewskiego, który zjechał do Paryża i z tytułu swego stanowiska zajął moje miejsce jako pierwszy delegat. Przybył on w momencie bardzo trudnym i niebezpiecznym. Wprawdzie rzecz najważniejsza. Granica niemiecko-polska już była zrobiona. Projekt traktatu z Niemcami wygotowany, ale traktat nie był podpisany. Niemcy się jeszcze nań nie zgodziły. Wrogie zaś względem Polski stanowisko Anglii kryło niebezpieczeństwa, któreśmy wszyscy przeczuwali. Paderewski miał dobry stosunek osobisty, nie tylko z Wilsonem, ale i z Lloyd Georgem. To poza jego stanowiskiem oficjalnym ułatwiało mu zbliżenie się do Rady Pięciu. Mógł rozmawiać osobiście z premierem angielskim, co mnie się nigdy nie zdarzyło. Przez cały czas pobytu w Paryżu delegację polską wobec Rady Najwyższej reprezentował Paderewski. On z jej członkami konferował, on prowadził politykę polską. Porozumiewaliśmy się od czasu do czasu, ale ster był w jego ręku. Były nawet posiedzenia rady, na których z naszej strony on tylko był obecny, bo zaproszenie na jego ręce przychodziło nagle i nie miał czasu mnie zawiadomić. Później już to się nie zdarzało, gdy prezydium konferencji zaczęło przysyłać zaproszenia każdemu z nas osobno. Znalazłem się nieco na boku spraw najważniejszych. Tymczasem dookoła naszej sprawy wytwarzała się atmosfera coraz cięższa. Cięższą jeszcze czułem dookoła siebie. Przychodzili do mnie ludzie z przyjaznymi radami, żebym się jak najbardziej w cień usunął, gdyż będąc znienawidzony przez Żydów, którzy za kulisami wywierają wpływy duże, niemile widziany przez premiera angielskiego, który rządzi na konferencji, nie mogę w tych warunkach nic dla sprawy polskiej zrobić. Rady te nie trafiały mi do przekonania, bo nie wierzę w polityce, w rzeczy robione dla pięknych oczu, ale w cień, do pewnego stopnia, zszedłem przez to samo, żem przestał być pierwszym delegatem, że formalne kierownictwo sprawy już nie do mnie należało. Premier zaczął nawet używać do pomocy nowych ludzi, jak pan August Zaleski, przedstawiciel aktywistów w Londynie podczas wojny, pożytecznych, jak uważał, ze względu na stosunki z otoczeniem Lloyd George'a. Delegacja niemiecka wygotowała tymczasem swe obiekcje przeciw projektowi traktatu. Ma się rozumieć, najważniejsze miała przeciw wytkniętej w traktacie granicy niemiecko-polskiej. Na jej pisemny elaborat, który nam zakomunikowano, nastąpiła pisemna, również obszerna, motywowana, zredagowana przez Mariana Sejdę odpowiedź delegacji polskiej, którą przesłaliśmy do prezydium konferencji. Wówczas to Lloyd George uznał, że przyszedł czas na zaatakowanie Śląska. Wszczął sprawę w Radzie Pięciu, powołał się na opinię Niemców, że ludność Górnego Śląska nie chce do Polski należeć i oświadczył, iż wie na pewno, że Niemcy traktatu nie podpiszą, jeżeli zwycięzcy w tym punkcie nie ustąpią. W owym momencie już panowała nad wszystkim chęć doprowadzenia sprawy jak najszybciej do końca. Wilson denerwował się, że może za długo siedzieć w Europie. Premier angielski zaproponował plebiscyt. Wilson bronił Śląska dla Polski, ale w końcu uległ. Tym bardziej, że Lloyd George powiedział, że plebiscyt na pewno wypadnie na korzyść Polski. I na to właśnie trzeba go ustanowić, żeby Polacy tym mocniejszy tytuł mieli do posiadania tej ziemi. Premier Angielski i prezydent Stanów Zjednoczonych doszli do porozumienia. Jeden miał tę satysfakcję, że obdzierał Polskę, drugi, że jej bronił. Plebiscyt został postanowiony. Dopiero po zapadnięciu decyzji w Radzie Pięciu wezwano oficjalnie delegację polską. W odróżnieniu od Paderewskiego po raz pierwszy miałem rozmawiać z członkami Rady o zmianie granicy wytkniętej w projekcie traktatu. Gdyśmy weszli z Paderewskim do niewielkiej sali, w której zasiadało pięciu ludzi decydujących o losach świata, Clemenceau siedział w kącie, w roli biernego świadka. Rolę przewodniczącego wziął na siebie Wilson. Wobec tego, że w dyskusji zabierali głos tylko Wilson, Lloyd George i Medwaj, toczyła się ona po angielsku. Rozpoczął Wilson, zawiadamiając nas, że wytkniętą w trakcie linię graniczną Rada Najwyższa skorygowała, ściśle przestrzegając zasady, żeby granica polityczna odpowiadała granicy narodowej i że wobec tego, iż Niemcy twierdzą, że ludność Śląska nie chce do Polski należeć, Rada zdecydowała plebiscyt. Gdy skończył, Zabrał głos Paderewski i w wymownych słowach oświadczył, że to będzie bolesny cios dla Polski. Na to Wilson odpowiedział, że i jego to bardzo martwi, ale niestety jest to konieczne. Po nim Lloyd George powiedział, że i jemu jest przykro, wobec tego, że to przykrość sprawia panu Paderewskiemu, bo ma wielką przyjaźń dla pana Paderewskiego, ale plebiscyt jest konieczny. Jakkolwiek rzecz była widocznie przesądzona, gdy przyszła kolej na mnie, usiłowałem wykazać niesprawiedliwość tej decyzji i jej nielogiczność z punktu widzenia celów, które sobie stawiali twórcy tego pokoju. Główną część tego wystąpienia już wyżej przytoczyłem. Naturalnie moja krytyka skutku żadnego już mieć nie mogła. W końcu przeszedłem do kwestii granicy w Poznańskiem i na Pomorzu i zwróciłem uwagę, że nie tak znów ściśle przestrzegano zasady zgodności granicy politycznej z narodową, bo w szeregu punktów pozostawiono mniejsze lub większe przestrzenie z niewątpliwą większością polską poza granicą Polski. W jakich punktach, zapytał Lloyd George, Wyliczyłem mu szereg okręgów. Gdym wymienił Babi mojski, premier zawołał Jak? Bomst? Bomst. Bomst? Bomst. Ładnie przerobiły te Niemcy polski Babi Jeżeli nawet Lloyd George tego przełknąć nie mógł. Niech pan pokaże mi to na mapie Położył na stół nową, skorygowaną mapę Rady Najwyższej Wskazałem mu punkty, gdzie barwa błękitna Oznaczająca większość Polską Wyraźnie przelewała się poza linię graniczną To będzie naprawione, rzekł Nigdy nie było naprawione ponieśliśmy wielką klęskę. Zachowanie się późniejsze Anglików na Śląsku i postępowanie Lloyd George'a przed i po plebiscycie aż nadto wyraźnie wskazywało, że nie chodziło mu o to, żeby nam dać mocniejszy tytuł do posiadania tej ziemi, jak powiedział na Radzie Pięciu. Prawdopodobnie ta klęska była nieunikniona. Wolałbym ją wszakże ponieść po zaciętej walce. Niesłychana metoda działania Rady Pięciu nie dała nam do niej sposobności. Górny Śląsk oddany został na pastwę eksperymentu plebiscytowego, przeprowadzonego następnie w sposób, który dawał Niemcom ogromną nad nami przewagę. Te zmiany, które Rada Najwyższa Konferencji Pokojowej zaprowadziła najpierw w uchwałach Komisji Terytorialnej, a potem... W przyjętym przez nią samą projekcie traktatu Były tak wielkim dla Polski ciosem Na taką odległość cofnęły nas Od właściwego rozwiązania kwestii naszej granicy z Niemcami Od celu, który w głównej części Był już prawie osiągnięty Że ilekroć wracam myślą do tej sprawy Mam uczucie zwyciężonego Który doznał krzywdy i upokorzenia tym większe upokorzenie, że jak już powiedziałem, ponieśliśmy te straty prawie bez walki. Byliśmy niejako biernym przedmiotem operacji. Prawda, że pole do walki było bardzo niewielkie. Na konferencji pokojowej głos miały wielkie mocarstwa i traktat pokoju był wypadkową starcia przede wszystkim ich interesów i dążeń. Państwa mniejsze nie były pozbawione dróg do wywierania wpływu, ale drogi te były bardzo wąskie i najeżone przeszkodami. Energia i rozum polityczny ludzi, mniejsze państwa reprezentujących, miały sobie te drogi torować i rozszerzać. Zależało to wszakże nie tylko od ludzi, ale także i to przede wszystkim od pozycji, jaką poszczególne państwa zajmowały w obozie sprzymierzonych. Im mocniejsza była pozycja państwa, tym bardziej stanowczy ton mogli przybierać jego przedstawiciele. Niebezpieczną było rzeczą przeholować w tonie, bo to narażało na upokarzającą odprawę, która obniżała powagę delegacji danego państwa, a tym samym i jej wpływ musiała osłabić. Przykłady takiej odprawy już wyżej przytoczyłem. Otrzymał ją z ust prezesa konferencji delegat jednej z republik południowoamerykańskich, gdy wystąpił z pretensją do wielkich mocarstw, że same o wszystkim decydują. Dał ją przedstawiciel Anglii w komisji Nowlensa Kramarzowi, gdy ten zbyt mocno przypomniał, że i Czesi coś zrobili dla sprzymierzonych. Państwa mniejsze, które już istniały przed wojną, które w wojnie wzięły udział na podstawie umów z mocarstwami, miały pozycję bez porównania silniejszą od tych, które jak Polska i Czechosłowację wojna dopiero powołała do życia i które dzięki dobrej woli mocarstw na konferencji debiutowały. Z pierwszych najmocniejszą pozycję miały te, które najwięcej walczyły w wojnie, Najcięższe poniosły ofiary i najwięcej się przyczyniły do zwycięstwa, a więc przede wszystkim Belgia. Następnie zaś Serbia. Z dwóch nowych państw europejskich Czechy wytworzyły na zachodzie organ, mający niekwestionowane przez kraj stanowisko rządu narodowego, i zawierający konwencje, mocą których zobowiązywał się do świadczeń na rzecz aliantów i otrzymywał w zamian zobowiązania. Słabsza o wiele była pozycja Polski. Komitet Narodowy w Paryżu, jak już powiedziałem, nie miał tytułu rządu polskiego. A gdyby go chciał przybrać, byłby wywołał takie protesty ze strony polskich zwolenników państw centralnych, że to by stanowisko jego tylko osłabiło. Skutkiem tego nie mógł zawierać żadnych umów w imieniu całego narodu i Polska, formalnie rzecz biorąc, nie przystąpiła do przymierza z państwami zachodnimi. Jedyny organ, który miał tytuł rządu polskiego, rząd Rady Regencyjnej, był faktycznie podwładnym państw centralnych, a formalnie pozostawał z nimi w przymierzu. Przypomnieć tu także trzeba, że ze strony polskiej, gdy mowa o rzeczach widocznych, więcej bez porównania zrobiono dla państw centralnych niż dla ich przeciwników. Jeżeli które państwo miało pozycję dopuszczonego z łaski mocarstw na konferencję pokojową, to miała ją przede wszystkim Polska. Taka pozycja nie jest mocna i nie upoważnia do przemawiania tonem stanowczym. Trzeba było wielkiego taktu, wielkiej powściągliwości i ostrożności, żeby się nie narażać na przypominanie, co Polacy robili podczas wojny. A może i na złośliwą uwagę, że powinniśmy być zadowoleni, że nie traktują nas jako zwyciężonych. W tych warunkach żądać swego zbyt kategorycznie było rzeczą niebezpieczną. Cała siła pozycji polskiej polegała na znaczeniu Polski dla przyszłości Europy, dla przyszłego pokoju. I do tego tylko można było apelować. Ale to nie wszyscy z tych, co decydowali o losach świata, należycie rozumieli i nie wszyscy chcieli zrozumieć. Ba! Gdyby nie było Legionów, Rady Stanu, Rady Regencyjnej i jej rządu, Armii, Królestwa Polskiego i tak dalej, gdybyśmy mieli podczas wojny rząd narodowy na zachodzie, gdyby armia nasza po stronie sprzymierzeńców była jedynym dobrowolnym czynem zbrojnym Polaków, gdybyśmy na tej podstawie mogli byli wchodzić w umowy, dawać w imieniu całej Polski zobowiązania i otrzymywać je od mocarstw, inaczej byśmy pewnie ja i Paderewski w Paryżu przemawiali. Ale w polityce nigdy nie powinno się mówić, gdyby. Z tej naszej słabej pozycji na konferencji pokojowej znakomicie sobie zdawał sprawę Lloyd George. I gdy mu brakowało innych argumentów, umiał przypomnieć, że Polacy podczas wojny walczyli raczej przeciw sprzymierzonym, że zatem nie zasługują tak dalece, ażeby się z ich żądaniami liczyć. Jeżeli niektórzy nasi aktywiści mieli dobre stosunki z otoczeniem Lloyd George'a, to prawdopodobnie dlatego, że ich obóz zasłużył się, ułatwiając premierowi angielskiemu jego zadanie w sprawie polskiej na konferencji. W okresie istnienia Rady Pięciu Lloyd George systematycznie dążył do tego, żeby z delegacją polską jak najmniej rozmawiano, jak najmniej pytano o jej zdanie. Żeby jej wprost dyktowano warunki pokoju w sprawach polskich, tak jak się je dyktuje zwyciężonym W tych warunkach położenie nasze na konferencji stawało się z dnia na dzień niebezpieczniejsze I radzi byliśmy, że się zbliża moment podpisania traktatu, który położy kres zwycięskiemu pochodowi premiera Angielskiego i jego zdobyczom na rzecz Niemców na krótko przed tym momentem, w drugiej połowie czerwca, dowiedzieliśmy się, że oprócz głównego traktatu przygotowany jest jeszcze dodatkowy między wielkimi mocarstwami a mniejszymi państwami środkowej Europy, którym ostatnie mają być związane w sprawie mniejszości narodowych u siebie. Łatwo było domyślić się, że tu chodzi przede wszystkim o Żydów i że konwencja jest wymierzona przede wszystkim przeciw Polsce. Te konwencje przygotowywano pośpiesznie, a żeby była gotowa jednocześnie z traktatem wersalskim, żeby mniejszym państwom, które wiązała, można ją było narzucić bez dyskusji. Chcecie mieć traktat wersalski z jego korzyściami? Podpiszcie konwencję. Przygotowywano ją po cichu. Nie dyskutowano jej z zainteresowanymi. W ostatniej chwili zakomunikowano jej treść pierwszym delegatom zainteresowanych państw mniejszych. Ja osobiście nie byłem wezwany na żadną dyskusję w tej sprawie. Tylko od mego kolegi Paderewskiego dowiedziałem się, że z nim w tym przedmiocie rozmawiają. Z przedstawicieli państw mniejszych jeden tylko premier rumuński, Bracjanu, Chciał się oprzeć tej konwencji, wkraczającej w wewnętrzne sprawy państwa i naruszającej jego suwerenność. Miał on nawet żal do nas, że zbyt łatwo się na nią godzimy. Rozumiałem go i żałowałem bardzo, że nie znalazł w nas sojuszników do walki. Nie można wszakże zapominać, że Rumunia, znajdowała się w o wiele lepszym od nas położeniu. Ona była państwem, my zaś mieliśmy się nim stać dopiero na mocy traktatu wersalskiego. Ten traktat obejmował najżywotniejsze dla nas sprawy, gdy jej bezpośrednio nie dotyczył. Odwleczenie podpisania traktatu wersalskiego lub pozostawienie w zawieszeniu niektórych spraw które znajdowały w nim ostateczne rozstrzygnięcie w warunkach, które wyżej przedstawiłem mogło być dla nas groźne jakkolwiek zdawałem sobie sprawę z trudności które nam ta konwencja na przyszłość gotuje jakkolwiek uważałem ją za bardzo szkodliwy nonsens polityczny nie zachęcałem naszego premiera do oporu Uważałem za główną rzecz w owej chwili mieć jak najprędzej podpisany traktat wersalski. Nareszcie przyszedł dzień, 29 czerwca 1919 roku, w którym odbyło się podpisanie traktatów w Wersalu. Kładąc swój podpis pod tym traktatem, a jednocześnie pod leżącą na sąsiednim stoliku konwencją dodatkową, miałem jedynie uczucie ulgi, że proces o granicę niemiecko-polską na konferencji pokojowej już się skończył. To, co ocalało po najeździe Lloyd George'a na nasze granice, jest już nieodwołalnie nasze. Wzięły za to odpowiedzialność wszystkie wielkie mocarstwa, a wśród nich Anglia. Położyły pod traktatem swój podpis Niemcy. Teraz trzeba było myśleć o pozostałych granicach. W komisjach już przygotowywano traktat regulujący spadek po monarchii habsburskiej. Rozdział siódmy. Traktat w Saint-Germain. Cieszyn i Galicja Wschodnia. Traktat, mający usankcjonować rozbiór Austrii, przedstawiał trudności, których przy traktacie wersalskim nie było. Tamten rozstrzygał kwestie między zwycięzcami a głównym zwyciężonym. Tu... Występował cały szereg sporów wewnątrz obozu sprzymierzonych, pomiędzy państwami biorącymi udział w podziale spuścizny austriackiej, między Włochami a Jugosławią, między Jugosławią a Rumunią, między Czechami a Polską. Rada Najwyższa, chcąc wyrokować w tych sprawach, musiała się uczyć rzeczy dla siebie nowych, Badać stosunki, o których członkowie jej nie mieli przedtem żadnego pojęcia. Któż z was słyszał przedtem o Cieszynie? Zawołał na jednym wiecu w Anglii Lloyd George głosem człowieka, który zrobił odkrycie geograficzne. To wszystko wymagało wiele czasu. Tymczasem Wilson spieszył się z powrotem do Ameryki i chciał podpisać traktat jak najprędzej. Niewiele pomogło to, że Węgry wyłączono i osobny traktat z nimi odłożono na później. Na terytorium dawnej Austrii pozostawały kwestie, w których Rada Pięciu wyjścia znaleźć nie mogła. Najtrudniej jej było załatwić sprawę, zdawałoby się najprostszą. Mianowicie przyznać Polsce to, co się jej należało. To każdy przecie wiedział co Austria zagarnęła przy rozbiorze Polski i co do Polski musiało wrócić. Pozostawało rozgraniczenie pomiędzy Polską a Czechami na Śląsku, które zgodnie z przyjętymi na konferencji zasadami winno pójść po granicy językowej, w tym wypadku wyraźnej i nie bardzo poplątanej. Takiemu wszakże łatwemu rozstrzygnięciu Stanęła na przeszkodzie polityka przedstawicieli dwóch głównych mocarstw europejskich. Clemenceau chciał koniecznie zdobyć Cieszyn dla Czechów. Lloyd George za żadną cenę nie chciał wschodniej części Galicji oddać Polakom. W Cieszyńskim była ludność polska. Świadoma narodowo, wyraźnie wypowiadająca swą wolę. I kraj ten był niegdyś integralną częścią państwa polskiego. Ale były tam także późniejsze, co prawda kwestionowane przez nas prawa historyczne czeskie. Była kolej z Bogumina do Czacy, a więc od granicy Morawskiej do Słowackiej. I był przede wszystkim Węgiel. W Galicji Wschodniej Polacy mieli niezaprzeczone prawa historyczne za sobą. Mieli znaczną część ludności polskiej z jej rolą przodującą cywilizacyjnie i gospodarczo. Ale obok Polaków byli tam Rusini, no i była nafta. Gdyby nie węgiel i nafta... Rozstrzygnięcie tych kwestii nie nastręczałoby tak wielkich trudności. Te dwa martwe minerały miały wielką wymowę. Jeden przemawiał przeciw nam u Clemenso, drugi u